Partek, 23 września 2010 roku. Komisarz Tomczak ziewnął szeroko, jednocześnie próbując zapalić papierosa i oparty o samochód usiłował przypomnieć sobie, co właściwie tu robi. Pierwsza czynność nie sprzyjała drugiej, ale w końcu udało mu się dotlenić organizm, zamknąć usta i wciągnąć dym w płuca. Rozkaślał się przy tym, jak przystało na wieloletniego palacza. Splunął pod nogi i zaklął pod nosem, gdy podszedł do niego Antek Marecki, wyglądający o piątej rano jak model z żurnala. Tak po prawdzie minę miał nie tęgą, a wyglądał na niewyspanego i wściekłego, ale przynajmniej był ogolony, uczesany i miał na sobie czyste ubranie. Tomczak zapomniał, że wlepili mu dyżur i powinien być gotów na każde wezwanie. Pod telefonem wprawdzie był i nawet odebrał już po pierwszym sygnale. Problem polegał na tym, że wieczorem wypił kilka piw do kolacji i nie miał zielonego pojęcia, czy jest w stanie wskazującym, czy też nie. A jeśli jest, to jak bardzo to widać i czuć? Staszek, co do diabła? Po jaką cholerę mnie ściągali, jak nie mam dyżuru? Marecki nie przywitał się ze starszym kolegą, tylko od razu przystąpił do ataku. Moja wina, Antek. Namieszałem. Niechętnie wyznał Tomczak. Po odebraniu telefonu od dyżurnego błagał, by wysłali kogoś innego ze względu na nagłe problemy zdrowotne. Wyruszył na miejsce wezwania, gdy oficer dyżurny oddzwonił z informacją, że nie może złapać nikogo innego i prokurator dostanie szału, jak przyjedzie na oględziny, a nikogo z kryminalnych nie będzie na miejscu. Coś mnie złapało i prosiłem o zastępstwo. Nie wiedziałem, że padnie na ciebie. W takim razie co obaj tu robimy? Marecki nie wyglądał na usatysfakcjonowanego wyjaśnieniem. Wręcz przeciwnie. Podobno nie mogli nikogo złapać, więc wezwałem taksówkę i przyjechałem. Świetnie. Ten dupek, co mi się nagrał na pocztę, zapomniał nagrać się ponownie, że już nieaktualne. Mogłeś sprawdzić... Zaczął komisarz, ale instynkt samozachowawczy kazał mu się zamknąć i nie kończyć zdania. Antek jako jedyny w wydziale nie wyśmiewał się z niego za plecami i udzielał pomocy. Tomczak był reliktem poprzedniej epoki i miał problemy z adaptacją w aktualnej, z czego zdawał sobie sprawę. Nie mając życia prywatnego, hobby i nie przepadając za wnukami, trwał na stanowisku i... Ku zaskoczeniu całego komisariatu, zwłaszcza naczelnika Grabika, zaliczał kolejne testy i szkolenia w stopniu niepozwalającym wysłać go na zieloną trawkę. Dostawał za to sprawy, które można było spokojnie zamieść pod dywan, czy też zakopać w stercie innych śledztw. Ostatnia poważna, jaką otrzymał, miała pozostać nierozwiązana. I tak by się stało, gdyby nie wtrąciła się Matylda Dominiczak oraz komisarz Marecki. Tomczak z dumą obnosił się ze swoim sukcesem, chociaż nie do końca pojmował wszystkie jego niuanse i nagłe zawirowania towarzyszące ubiegłorocznym wydarzeniom. Tak po prawdzie to nadal nie wiedział, co dokładnie odkrył i w jaki sposób, ale pochwałę dostał, premię też, więc starowanemu koniowi w zęby się nie patrzy, bo niby po co. Moja wina, przyznał się dzielnie. Zapomniałem o tym pierdolonym dyżurze i chlapnąłem sobie piwko. Nie jestem wcięty, ale spałem jak kamień. Podrapał się po swędzącym zaroście. Zarzuciłem na siebie łachy z wczoraj i wyglądam jak lump. To akurat racja. Ponuro skwitował Marecki. A ty jak spotigły Garniturek? O czwartej rano? Do truposza? Pojebało cię? Zapytał komisarz tak uprzejmie, jak tylko się dało, zgniatając obcasem niedopałek. Wyciągnął kolejnego papierosa z na pół opróżnionej paczki. — Randka — odparł krótko Antoni. Rzucił koledze spojrzenie równie ponure jak jego głos. — Kurde, Antek, przepraszam. Nie wiedziałem, że podnie na ciebie. Tłumaczył się zakłopotany Tomczak. — Dobra, daj spokój. Tamten machnął ręką. — Służba, nie drużba. — Niby tak — — Lepiej powiedz, co tu mamy. Marecki jeszcze nie obejrzał nadrzecznego znaleziska. Gdy przyjechał, technicy już kręcili się na miejscu. Wolał nie wchodzić im w drogę, gdy zbierali ślady. Prokurator w końcu też się pojawi i będzie można zabrać zwłoki do prosektorium. — Skąd mam wiedzieć? Dopiero co przyjechałem. — Odparł Tomczak, a widząc minę kolegi, dodał pospiesznie — Anonimowy telefon na numer alarmowy o znalezieniu zwłok. Tyle wiem. No i to był mężczyzna. Truposz czy dzwoniący? Truposz. Świadków nie ma, więc nie ma kogo przesłuchiwać. Marecki rozejrzał się wokół. Stali na zakolu rzeki, na łąkach zalewowych, ciało znaleziono w przybrzeżnych krzakach. Z oddali widać było światła miasta. W ciągu dnia kręciło się tu sporo biegaczy, rowerzystów, ludzi spacerujących z psami, wędkarzy. O czwartej rano tylko przelatywały nietoperze. Do sekcji nie będzie wiadomo, czy to przestępstwo, czy też facet przyszedł i padł sam z siebie. Kontynuował Tomczak, mocno zaciągając się dymem. Nie rozmawiałeś z lekarzem? A co może mi powiedzieć o tej porze w świetle reflektora i bez badań? Mężczyzna około czterdziestki. Przyczyna śmierci na razie nieznana. Brak widocznych obrażeń. Szara marynarka, niebieska koszula, czarne skórzane buty. Brak dokumentów, zegarka, pieniędzy i telefonu. Kolejno wyliczał na palcach Tomczak. Czyli mógł zostać obrabowany, zamordowany i porzucony w tych krzakach? Zasugerował łagodnie Marecki. No mógł. Zgodził się z nim kolega. Ewidentne przestępstwo. Niby tak. Tomczak wzruszył ramionami. Rabunek nie równa się zabójstwu. Staś, facet raczej nie przyszedł tu, by umrzeć na osobności. Niby nie. Antek nie chce cholernego morderstwa, powiedział z nieskrywaną rozpaczą w głosie komisarz. Takie sprawy trzeba rozwiązywać. Marecki westchnął ciężko. Każdą sprawę należy rozwiązywać albo przynajmniej dołożyć starań. Antek, włamanie czy kradzież to też sprawa i czasami namierzy się fanty, a jak nie to żaden problem. Na ogół każdy ma ubezpieczenie, nikt ci się do dupy za to nie dobierze. Ale morderstwo nie chcę. Chcesz czy nie chcesz, faktów nie zmienisz. Weź się w garść. Na razie żadnych faktów nie ma. Zauważył Tomczak, niechętnie próbując się zastosować do rady Mareckiego, gdyż kilku policjantów przyglądało się ich wymianie zdań. Weźmiesz tę sprawę jakby co? Poprosił szeptem. Zaskoczony Antoni nie odpowiedział. To, że Tomczak został tu wezwany, nie oznaczało jeszcze, że ktokolwiek mu tę sprawę przydzieli. W policji nie obowiązywała reguła kto pierwszy ten lepszy, ani zasada zaklepywania sobie spraw. Od tego była góra, która dzieliła, rządziła i na ogół kopała w dupę rzadziej głaskała po głowie. Nie zamierzał też głośno informować kolegi, że żaden rozsądny naczelnik wydziału, komendant komisariatu czy sam władca wszechświata, choć trochę znający komisarza Stanisława Tomczaka, nie powierzy mu takiej sprawy. Problem polegał na tym, że od czasu, gdy stały partner Antka wylądował na przedłużającym się zwolnieniu lekarskim jego powrót do służby stał pod znakiem zapytania, Coraz częściej przydzielano mu do pomocy właśnie Tomczaka. Stawali się nieoficjalnymi partnerami, jeśli zachodziła taka konieczność. Obsada wydziału ledwo wystarczała do ogarniania bieżących spraw, gdy byli w komplecie, a od miesięcy nie byli. Chorobowe, ciąża, macierzyński, tacierzyński, wychowawczy, urlop płatny i bezpłatny – wszystko to razem tworzyło dziury kadrowe takiego kalibru, że zmieszczenie się w jakichkolwiek ustawowych terminach wykonywania czynności było niemożliwe. Jak ją dostanę, to pewnie, że wezmę. Powiedział ugodowo, nie dodając, że wraz z przybrzeżnym trupem zapewne dostanie także i Tomczaka. Zatem kolega, chcąc, nie chcąc, będzie musiał się przyłożyć. Dzięki, Antek. Można na ciebie liczyć. — Pewnie, Staś, dlaczego by nie? Zgodził się łaskawie, po czym siłą woli stłumił cisnące się na usta przekleństwo, gdy na miejscu pojawił się niesławny prokurator Obszmurek, nazywany przez niektórych, czyli większość, Obszczymurkiem. — Kurwa, Antek, masz przejebane! — powiedział na jego widok Tomczak, który akurat nie miał w zwyczaju zachowywania części swoich emocji dla siebie. — Niekoniecznie. — od czasu wetknięcia nosa w śledztwo Centralnego Biura Śledczego Marecki wypadł z łask obszmurka, który przestał się domagać, by to właśnie Antek prowadził większość spraw, które przypadły jemu jako prokuratorowi. Wprawdzie ostatnia zakończyła się sukcesem, którego prokuratorek się nie spodziewał, ale jednocześnie podpadł i nadepnął na odciski tylu osobom, że jego gwiazda zaczęła świecić słabszym blaskiem. Potrzebował spektakularnego sukcesu, by wrócić na ścieżki kariery.